Jeśli tego jeszcze nie zauważyłeś i jeszcze tego nie zrozumiałeś osobiście, wtedy na dziś nie masz żadnej nadziei dla ciebie, ponieważ Bóg powiedział, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie.